Witam w podcaście Pytania, w którym odpowiadam na proste pytania z pogranicza historii, nauki oraz kultury. Witam w kolejnym odcinku podcastu Pytania. Dzisiaj dowiesz się skąd się wzięły pluszowe misie. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć do samego początku XX stulecia. Jest rok 1902 i Theodore Roosevelt pełni zaszczytną funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych i postanawia zrobić sobie wakacje w miasteczku Smith w lasach Mississippi, gdzie będzie mógł zapolować na niedźwiedzia brunatnego. Prezydent już wcześniej dał się poznać jako miłośnik dzikiej przyrody, spędzając dużo czasu na polowaniu. Jednak to właśnie ta jedna wycieczka miała się niebawem stać jego najsłynniejszą wyprawą. Pierwsze kilka dni nie zapowiadały niczego nadzwyczajnego. Nie spotkali żadnej zwierzyny i nie oddali żadnego strzału. Pewnego ranka jednak psy złapały trop i doprowadziły prezydenta do wyjątkowo zarośniętego terenu, po czym przewodnik stwierdził, żeby Roosevelt się w ogóle nie fatykował i poczekał, aż on sam wypędzi niedźwiedzia. Więc prezydent stoi i czeka. I tak czeka i czeka aż do znudzenia i postanawia opuścić stanowisko i idzie zjeść obiad. Ostatecznie psom udaje się otoczyć niedźwiedzia. Przewodnik jednak nie może znaleźć Roosevelta i nie wiedząc co robić, schodzi z konia i ogłusza niedźwiedzia potężnym ciosem kolbą w głowę, a następnie przywiązuje nieprzytomne zwierzę do drzewa. Potem zaczyna nawoływać prezydenta za pomocą swojej trąbki myśliwskiej, aby to on mógł zastrzelić zwierzę. Prezydent szybko dołącza do grupy myśliwych i widzi przed sobą niewielką, zmizerniałą niedźwiedzicę ważącą nieco ponad 100 kg, półprzytomną, ranną i przywiązaną do drzewa. Wygląda żałośnie. Prezydent lituje się nad zwierzęciem, opuszcza broń i nie pozwala zastrzelić niedźwiedzicy. Tą scenę uwiecznia w swoim komiksie pewien karykaturzysta polityczny, przedstawiając małego bezbronnego misia wyglądającego bardziej jak labrador z wielkimi okrągłymi uszami ale myszkamiki wpatrującego się miłosiernie wielkimi czarnymi oczami w prezydenta tak zrodził się pierwszy obraz dzisiejszego misia po angielsku zwanego teddy bear od zdrobnienia imienia prezydenta teodor pierwszy pluszowy miś najprawdopodobniej został wyprodukowany przez niemiecką firmę stief lub pewnego nowojorskiego właściciela sklepu z zabawkami z wyjątkowo trudnym do wymówienia nazwiskiem, gdyż był on Żydem rosyjskiego pochodzenia. Teddy Berm, bo tak jest wtedy nazywany pluszak, cieszy się ogromną popularnością, pobijając sprzedaż chociażby lalek. Po kilku pierwszych latach sztif produkuje już miliony zabawek rocznie. Wszyscy byli zszokowani nagłą popularnością pluszowego misia. Jednocześnie większość spodziewała się równie nagłego odejścia nowej zabawki wraz z końcem kadencji Roosevelta. Sama koncepcja masowej produkcji była w tamtych czasach rzeczą kompletnie nową. Przypominam, że mamy dopiero początek XX stulecia. Tak więc w 1909 roku, gdy Theodore Roosevelt odchodzi z Białego Domu, a jego następcą zostaje William Howard Taft, producenci zabawek będą próbowali powtórzyć sukces Misia, ale pod nową postacią. No bo kto chciałby się przecież bawić misiem Teodora Roosevelta, skoro już nie był prezydentem, prawda? Wracając jednak do stycznia 1909 roku. Taft bierze udział w bankiecie, na którym na jego specjalne życzenie zostaje podany upieczony w całości opos ze słodkimi ziemniakami. Podobno specjał regionalny. Taft z apetytem konsumuje posiłek, po czym na zakończenie dostaje prezent w postaci, uwaga, pluszowego oposa. Producenci zabawek liczą na to, że to właśnie opos stanie się następcą misia. Powstaje firma Georgia Billy Possum Company i właśnie taką nazwę dostaje nowa zabawka, czyli Billy Possum. Tysiące malutkich oposów szybko opuszcza taśmę produkcyjną. Rozpoczyna się wielka kampania reklamowa. Gazety publikują zdjęcia Teddybera, będącego serwowanego w całości na tacy nowemu oposowi. Goodbye, Teddy Bear. Hello, Billy Possum. Tak właśnie brzmi slogan firmy produkującej nowego pluszaka. Aby zaznajomić dzieci z ich przyszłym najlepszym przyjacielem na najbliższe 4 lata, sklepy z zabawkami umieszczały nawet żywe oposy w klatkach. Opos wtedy nie był dobrze znanym zwierzęciem i uznano, że dzieciom ciężko byłoby się utożsamiać z czymś, czego w życiu na oczy nie widziały. Jednak najprawdopodobniej nigdy nie słyszałeś o zabawce byli Posem. I jak się pewnie już słusznie domyślasz, kluszowy opos okazał się wielką klapą. Nie przetrwał nawet roku. Nie dotrwał nawet do świąt Bożego Narodzenia, co dla zabawki jest szczególną tragedią. Tymczasem miś miał się całkiem dobrze, a jego sukces najprawdopodobniej zawdzięcza historii powstania i pierwszemu rysunkowi w gazecie, gdzie był przedstawiony jako mała, słodka i bezbronna istota potrzebująca pomocy. Najgorsze albo najlepsze, zależy kto co woli, jest jednak to, że cała ta historia z ocaleniem niedźwiedzia przez prezydenta nie jest prawdziwa. A przynajmniej nie w całości. O ile Roosevelt rzeczywiście zlitował się nad niedźwiedziem, był to szczególny rodzaj litości. Owszem, nie zastrzelił go. Zamiast tego, aby dłużej go nie męczyć, jeden z członków wyprawy wziął nóż i podciął gardło niedźwiedziowi. Następnie zabrali go do obozu i jedli przez najbliższe kilka dni a ostatniego dnia ponoć zjedli jego łapy upieczone razem z oposem i ziemniakami. Teraz już znasz całą historię powstania Pruszowego Misia i trzeba przyznać, że o mały włos, a przytulalibyśmy dzisiaj nie misie, a małe oposy. I chyba całe szczęście, że do tego nie doszło. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Pytania. I jeżeli Ci się spodobało moje nagranie, to naprawdę zachęcam do zostawienia pozytywnej recenzji. A jeżeli ci się nie spodobało, no to pewnie i tak nie dotrwałeś do tego momentu, więc nie mam się co martwić. Także dziękuję za uwagę.